RealPolish.pl, Your Polish language online resource Cześć witajcie Dzisiaj zapraszam was na krótką wycieczkę po Warszawie Będziemy jechać alejami jerozolimskimi jedną z najważniejszych ulic w Warszawie O już widzimy Stadion Narodowy Nowy stadion wybudowany w tamtym roku Na Euro 2012 Tym ślimakiem będziemy wjeżdżać na Most Poniatowskiego Cały czas widzimy jeszcze Stadion Narodowy A teraz już jesteśmy na Moście Poniatowskiego Ten most oczywiście jest przerzucony przez rzekę Wisłę, którą za chwilę zobaczymy i łączy część Praską i centrum Warszawy jedziemy mostem Poniatowskiego i widzimy właśnie Wisłę trochę słabo widać bo zasłania nam barierka w tym Jedziemy w sobotę A w sobotę jest dużo mniejszy ruch Poza tym są właśnie wakacje Więc jest bardzo mało samochodów Możemy spokojnie Bez korka przejechać Przez most Poniatowskiego Co normalnie Nie jest takie łatwe Bo z reguły jest tu straszny korek Wyprzedzamy właśnie tramwaj Nowe warszawskie tramwaje Właśnie tak wyglądają Są żółto-czerwone Dalej zbliżamy się do centrum Warszawy. Jest zupełnie pusto, nie ma samochodów. A most Poniatowskiego właśnie tak wygląda. Ma takie y, fajne ozdoby. O, właśnie jak tutaj. Widzicie? I tu się skończył most Poniatowskiego. Dojeżdżamy do Placu De Gola. To jest Muzeum Narodowe I Muzeum Wojska Polskiego A za chwilę Zobaczymy jedyną W Warszawie Palmę O już ją widzimy Ona rośnie na placu de Gaulle No nie tak Zupełnie rośnie Bo ta palma Niestety jest sztuczna To nie jest prawdziwa palma Ta palma jest sztuczna Właśnie teraz jesteśmy na placu de Gola. tutaj widzimy nowy świat tam nie można wjeżdżać samochodami może jeszcze kiedyś się tam wybierzemy i zbliżamy się już do ścisłego centrum Warszawy przypominam wam że jedziemy ulicą która nazywa się Aleje Jerozolimskie skrzyżowanie i za chwilę będziemy na głównym skrzyżowaniu Warszawy czyli skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ulicą Marszałkowską poprzeczna ulica do której zaraz dojedziemy to ulica Marszałkowska mijamy słynną rotundę czyli bank, a tu już widzimy Pałac Kultury najwyższy budynek w Warszawie a dalej widzimy również wieżowce, które zbudowano tu właśnie w Warszawie. A tu część starych domów odbudowanych. Tam dalej widzimy Hotel Marion. A ten taki żagiel to jeden z najnowszych wieżowców warszawskich. Dopiero ostatnio chyba już oddany do użytku. Szukamy miejsca do zaparkowania ale niestety nie jest łatwo zaparkować w Warszawie znowu Pałac Kultury, najwyższy w Warszawie i grupa pięciu wieżowców obok Pałacu Kultury szukam miejsca, ale nie udało mi się znaleźć miejsca i musiałem stanąć kawałek dalej tutaj zaraz widzimy dworzec centralny jeżeli przyjedziecie pociągiem do Warszawy to właśnie tu na dworcu wysiądziecie a tu już właśnie warszawskie wieżowce i pałac kultury trochę do nich nie pasuje jest zupełnie w innym stylu niektórzy mówią że woleliby żeby został wyburzony a niektórzy go bronią uważają że to pamiątka był to dar Związku Radzieckiego Dla Polski W czasach komunistycznych Ten wieżowiec stoi Pałac Kultury już ponad 50 lat Wejdziemy teraz Przejściem podziemnym Do metra Pokażę wam jak wygląda Stacja Warszawa Centralna Warszawskiego metra Przechodzimy pod ziemią i za chwilę wyjdziemy na stację Jeszcze trzeba będzie wyjść na chwilę na dwór Bo wejście na stację jest kawałek dalej O już tam widać znaczek żółty. w żółtym kółku M to właśnie wejście do metra Widzimy znowu pałac kultury i nauki Tu jest pasaż handlowy czyli miejsce gdzie można zrobić zakupy i to jest właśnie wejście do stacji metra centrum tak to wygląda dookoła i za chwilę pokażę wam jak wygląda stacja metra centrum właśnie już jesteśmy na stacji poczekamy może przyjedzie jakiś pociąg o właśnie jedzie metro metro zatrzymuje się tylko na minutę na stacji trzeba szybko wsiadać, szybko wysiadać Bo za minutę metro już odjeżdża. Jest całkiem mało ludzi Ponieważ jest sobota, są wakacje I w Warszawie jest mało ludzi Kto może ten z Warszawy ucieka Do miejsc bardziej przyjaznych dla ludzi Ludzie uciekają w góry, uciekają nad morze, nad jeziora, do lasu, gdzie tylko się da, żeby nie być w gorącym mieście. Bo to lato było w Warszawie naprawdę gorące. I właśnie metro już odjeżdża. Czerwony wagonik. I metro pojechało. A teraz jeszcze przejedziemy się wokół głównego skrzyżowania Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Zobaczycie jak to wygląda. To tyle na dzisiaj. Cześć, trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa.